Popatrz na przykład na tego psa. Gdybym był dobrym dziennikarzem, zapytałbym, czy ten pies jest na coś chory? Nie. Dlaczego ma więc takie smutne oczy? Może powinna go Pani przytulić? Dlaczego nie dba Pani o psa? to w fundacji prac e, zwierząt. Dlaczego Pani nie dba o psa? Nie, dobrze, dobrze. Nie, nie dostaję Panikarza. Oczywiście, a. oczywiście. Oto, było. Czy Pana obraziłem? Nie szczeka, chyba jest wszystko w porządku. A, a może jednak, nie? W każdym razie dziękuję, Pani jeszcze tak? za wywiad. Mówiła dla Państwa Ula Matyszyn. A teraz przenosimy się do studia numer 1, gdzie porozmawiam z gitarzystą Maciejem. Dzień dobry. E, jakiej, jaką techniką Pan teraz gra? Pongo. Panga, rozumiem panga, Ja proszę Państwa, myślę, że to jest taka technika, która wychodzi się w zasadzie z Afryki. Tam, yy, gdzie dzieci kopią piłkę i mają tu jeść, prawda? To oni tam grali na takich gitarach, to takie gitary, jeszcze trochę takie spalmy, proszę Państwa, takie ala coś takiego, nie wiem co to było, nie wiem co miał miało być w ogóle, ale dobra. Oni sobie zamówili, że wymyślili technikę grania, niech Pan przypomni, jaką techniką Pan gra? Pango. Właśnie, techniką panga. I oni ja są technikę wymyślili. Czy pan się też e, również jakoś inspiruje e, do istoty życia? No, oczywiście, prawda. Ja potrafię sobie e, sam przygrywać, jak mówię, widzi pan? Tylko, sobie sam przygrywam. A można przygrywać, coś, bo nie rozumiem. Wiesz, pan, po prostu ja mówię i ja. <śmiech> pan, pan mówi tak jak pan, tylko ja pana nie rozumiem. Jak pan? Jak pan. Jak pan? No pan mówi jak pan ja pana nie rozumiem. Hmm. Ale... <laughs> jak pan czy ja? Jak pan co się pana. Dobrze, to jestem pan Jan, właśnie... Nie pan Jan, tylko pan Maciej. Jestem pan Yamaciej. Maciej? Ja może... może... Macie? może e, jak to było? Yamata? To jest, to Je, nie. Jakby do Yamatanu. Yamatan, właśnie, Yamatan, proszę. Matan.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 nie właśnie, co ja matam...